Nowiny 16 tygodnia 2016 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam wszystkich serdecznie. Za chwilkę połączymy się z Markiem Mazurkiewiczem i z Szymonem Grabarczukiem. Halo, czy nas słychać w Lublinie? Cześć. Halo, halo. Szymon, cześć. słychać nas w Lublinie, tak? Tak. Dobrze. I Marek na Ochocie jest, staje się, prawda Marku? Tak, cześć, ja słyszę na razie. No To bardzo dobrze, bardzo się cieszę, możemy zacząć audycję, mamy dzisiaj bardzo dużo tematów do omówienia. Spotykamy się dzisiaj na Blabie, a nie na hangoutzie, bo lubimy testować nowe technologie, Zawsze link tuż przed audycją pojawia się w notatkach do naszej audycji na stronie nowiny.podcasty.info i tam jest zakładka notatki. Na tej stronie ustalamy tematy, o których będziemy rozmawiać. Z tej strony tworzone są również notatki do audycji, która, które później będą pod audycją na stronie podcastu i dzisiaj właśnie w ostatniej chwili, tak godzinę przed audycją wpadło nam tutaj naprawdę dużo, dużo tematów ciekawych do omówienia. Marta Moraczewska nam przekazała naprawdę garść fantastycznych informacji. Pewnie z wszystkimi się dzisiaj nie uporamy. No, ale, ale spróbujemy. Jak nie, to zostanie na następny tydzień. Pierwszy temat, który tutaj mam zaznaczony, to jest konferencja Wikimedia Polska 2016. Odbędzie się w Lublinie to już zdecydowane, tak, Szymon? Tak, tak, tak, no zdecydowane. Zarząd w tamtym tygodniu podjął taką decyzję. Aha, czyli kwestia już tylko, bo tutaj jeszcze jest, że ofertę wybierze, ha, to znaczy są różne oferty w Lublinie? Tak, znaczy skompletowałem dwie oferty, tak naprawdę obydwie są podzielone jeszcze na jakieś podoferty, typu czy chcemy z deserem, czy bez deseru, czy chcemy konferować w tym samym miejscu, co spać, czy w różnych miejscach, w jakiej restauracji chcemy jeść obiad w, w sobotę. Więc to dopiero jutro zarząd tak wyklaruje, z czyich usług w jakim zakresie chcemy skorzystać. Jak na razie wiemy, że to będzie w Lublinie. No to fajnie, gratuluję, bo wiem, że to już od dłuższego czasu miało być w Lublinie chyba już trzeci rok, tak? propozycja Lublina? Nie, znaczy kiedyś się tak przymierzałem bardzo, bardzo wstępnie, żeby sprawdzić, czy to w ogóle jest możliwe. No i wtedy zostałem olany w jakimś jednym czy dwóch hotelach, w związku z czym od razu się zniechęciłem, mm. bo po prostu nie wiem, czy to była kwestia pracownika, czy że hotel był zajęty, czy jak, ale poszedłem do nich, dałem im wizytówkę, może to dlatego, że poszedłem tuż po studiach, czy znaczy po zajęciach, jak byłem na studiach, tuż po zajęciach i jeszcze z kolegą z grupy, w związku z czym być może pani się wydawało, że to jakieś studenciaki przychodzą i będą robili jakieś niepoważne rzeczy, a tutaj do hotelu i prosimy o konferencję za 100 osób, to być może miało jakiś kontrast. No w dodatku ja wyglądam jak 16-latek i czytam troszkę więcej i to tak być może wzięła mnie za główniarza, który nie wie, co mówi, no ale w tym roku jakoś się szczęśliwie udało zostać potraktowany jak homo sapiens i i się umówiliśmy, no, że, że oferty są prawdziwe i zarząd może wydać PLN na to, żeby w Lublinie była konferencja. To świetnie, no to opowiedz nam coś o tych miejscach, jak tam gdzie to jest, czy to, to jest w centrum, rozumiem, tak? Bo to chyba... Tak, to jest, to jest w centrum. Tu jest mapka Ym... na stronie yy, konferencji, już można zobaczyć tych kilka miejsc, tak? w których będziemy... Tak, tak, jest, Pomiędzy którymi jest się no tak. Albo sobie, sobie zrobimy w jednym miejscu wszystko, albo sobie zrobimy w jednym miejscu spanie, a w drugim konferowanie. Albo będziemy wszystko mieli w jednym hotelu, albo w nowo otwartym lubelskim centrum konferencyjnym Konferencja, a w hotelu spanie. Ten podział w wyniku stąd, że ja na początku bardzo chciałem zorganizować konferencję w taki sposób, żeby, żebyśmy konferowali w jakimś, jakiejś takiej em, instytucji kultury, najlepiej zaliczanej do Glam. Przecież nie wiem, czy być może Glam w ogóle w tym momencie obejmuje wszystkie instytucje kultury, ale no w każdym razie w jakimś ośrodku Brama Grodzka N albo w jakimś Zamku Lubelskim. No tylko, że się okazało, że Nasze instytucje kultury nie mają odpowiedniej bazy konferencyjnej, mhm. bo albo mają na przykład dużo sal warsztatowych, albo mają jedną salę na 100 osób, ale tak naprawdę na zdjęciu to było widać, że tam 80 stolików, czy 80 krzeseł to tak maksimum i bez stolików i w ogóle. Więc już postanowiłem, że jak coś to w... nawet kurczę blade. Centrum Kultury nam pięknie odremontowali kilka lat temu. Też tam nie ma, bo akurat są, są super wnętrze, ale nie do tego. Gdzieś na początku czerwca będzie Centrum Spotkania Kultur, czyli tak jak Centrum Kultury to jest Centrum Lublina, to lubelskie Centrum Kultury, to, Lubelski, to Centrum Spotkania Kultur w Lublinie jest ośrodkiem wojewódzkim, a nie gminno-powiatowym. W związku z tym jak w wojewódzkim, no to to jest co innego, dużo większe dopiero otwierają i też dopiero co tam będzie można z nimi zacząć rozmawiać o takich rzeczach. I dlatego koniec końców, zamiast w jakimś glamie, w jakimś ośrodku kultury, to w nowo otwartym um, lubelskim centrum konferencyjnym. No ale ceny są też takie, że jak znaleźliśmy hotel wreszcie, to ten hotel przebija wszystko i w dodatku jest bliżej dworca. No to bardzo, bardzo fajnie. W takim razie konferencja odbędzie się w dniach 3-5 czerwca. Także jeśli ktoś ma ochotę, to proszę zajrzeć do notatek na audycji i tam sobie kliknąć na link do konferencji. Tam można się zapisać. Konferencja jest bezpłatna. To znaczy można przyjść i uczestniczyć w konferencji. Jak ktoś jest z Lubelszczyzny, z Lublina, albo w ogóle z tej części świata, albo w ogóle gdzieś tam na ziemi mieszka, i stać go na dojazd za swoje pieniądze, to jest bezpłatne. Jeżeli chce uczestniczyć w jakichś zajęciach oprócz tylko wejścia na salę, gdzie będziemy mieli konferencję, na przykład jeżeli chce coś jeść albo spać na miejscu, no to to już kosztuje 50 zł. No, kosztuje i tylko dla y, członków stowarzyszenia, czy nie tylko? Chyba każdy może tak S się zapisać. No, wstęp jest ogólnie... Mm, czy znaczy To jest wydarzenie to jest publiczne, to znaczy nie jest ono zamknięte wyłącznie mm -hmm. dla członków, mm -hmm, mm -hmm. ale y, jest coś takiego jak tam... Y, to można sobie porównać w, w poprzednich latach. Y, darowizna na stowarzyszenie 50 zł i to pokrywa część kosztów związanych z tym, tym tam. No za Z organizacją. Jeszcze będziemy wracać do czerwca. Mamy troszkę czasu, żeby więcej na ten temat powiedzieć. Można już zgłaszać w każdym razie propozycje tematów, wystąpień, które się odbędą podczas konferencji. Drugi temat, który mamy tutaj i tylko chyba zaznaczymy, że że w ogóle jest taki temat, czyli Wikimedia Conference 2016 w Berlinie. Dopiero co się zakończyła. Wojtek Pędzich i cała reszta ekipy wsiada w pociągi i wraca do Warszawy, więc możemy tylko tyle powiedzieć i linka przekazać wam, żebyście zobaczyli sobie ewentualnie już po zakończeniu konferencji, co tam słychać na tej stronie. Może za tydzień uda się troszeczkę wyciągnąć informacji o tym, co tam się wydarzyło. No cóż, no przecież jeszcze warto powiedzieć, że na mediach społecznościowych był duży ruch z tym związany. Jeżeli ktoś chce coś wiedzieć więcej, to już teraz może, w jakimś tam zakresie. Raportów oczywiście jeszcze nie ma, ale focie, sweet focie, porn, zdjęcia, jakieś wrażenia migawki, to, to wszystko już jest. Wiki, Dojo i tak dalej. Hashtag WM.com. Mhm. tak mhm. Kolejny temat to warsztat warsztatowy. Mam wrażenie, że już o tym rozmawialiśmy, jak był Krzysiek u nas w studiu dwa czy trzy tygodnie temu, no ale ta strona teraz ostatnio wzbogaciła się właśnie o raport i też można poczytać na temat tego tego spotkania kilku osób, które zastanawiały się jak prowadzić warsztaty z Wikipedii, jak, jak efektywnie wykorzystać czas, który poświęcają nam ludzie, którzy przychodzą na takie warsztaty, no i jak potem mierzyć skuteczność takich warsztatów, czy to jest w ogóle, czy to jest w ogóle możliwe i w jaki sposób to robić. To jest chyba znowu kolejny temat na, na konferencję, żeby ktoś o tym, ktoś przedstawił, jakie są efekty takiego, takiego spotkania i, i jakie, jakie możemy zastosować narzędzia, które tutaj zostały wymyślone albo użyte, albo zaproponowane do użycia, prawda? Także to, to jest fajna rzecz. Kolejna rzecz to już dwa miesiące temu zarząd przyjął strategię Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Też link w notatkach jest na stronie nowiny.podcasty.info. I tutaj też oczekujemy troszeczkę więcej niż tylko załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia treści Strategii Stowarzyszenia, bo tutaj nie mamy tej, tej strategii tak naprawdę. Mamy tylko misję. Pozyskiwanie nowych zasobów, wspieranie społeczności wolontariuszy, wizerunek publiczny, otoczenie prawne i administracyjne. No natomiast brakuje tutaj takiego punktu, o którym to miało być, czyli strategia na lata na przykład 2016-2020, bo strategia to jest planowanie takie długoterminowe, a nie określenie gdzie my stoimy i w którym miejscu jesteśmy i co chcemy, jak chcemy wyglądać i jakie mamy otoczenie, prawda? Także też myślę, że to będzie temat na, na konferencji, żeby troszeczkę więcej tutaj na ten temat nam zarząd przedstawił, bo, bo jakoś, chyba że po prostu nie ma takiej strategii, nie ma pomysłu na to, co zrobić, nie udało się wypracować czegoś takiego, jak taka długoterminowa strategia. To też jest niewykluczone przecież, prawda, że tak mogło być ty Marku coś wiesz? Tak, no? nic nie wiem konkretnego więcej tylko się zastanawiam, tak, czy ten dokument to jest wynik tego, że się nic y, nie udało mocniej ustalić, czy na razie plan był taki, żeby zrobić wstęp taki na początek a konkrety jakby i bardziej precyzyjne postanowienia przyjdą później no nasi pracownicy mówili coś, zgłaszali już zarządowi ja to mogę powiedzieć tylko tyle, jak po prostu w miarę poinformowany członek stowarzyszenia, ale nie członek zarządu, że em, właśnie pracownicy chcieli jakiegoś punktu zaczepienia i chcieli wiedzieć, na czym stoją, co mają robić, przez jakiś, jaki pryzmat będą oceniani w sprawie tego, tamtego, owego. I no, wyszło z tego coś takiego to nie było konsultowane o ile dobrze pamiętam właśnie tam był coś wątek z, ty z tymi konsultacjami, ale e, że albo że, że ich nie było, bo nie miało być albo były ich, no już właśnie nie pamiętam kurczę, bo to jest po prostu pamięć ludzka e, jakieś dwa miesiące temu byłbym w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć, czy, czy miesiąc no prawie dwa e, a teraz to po prostu już mi wleciało Mm -hmm. no ale to y, strategia to nie jest coś takiego co, y, co, co, co należy szybko i co jakoś szybko przemija, no to, to właśnie tak jak mówię no to, to musi być na jakieś kilka lat rozpisane i zastanowienie się nad tym co, co będzie w tych, w tych latach realizowane no będziemy oczekiwać od zarządu może skonkretyzowania jakiegoś tutaj y, opowiedzenia dokładniej no, o co chodzi, dlaczego nie ma tej strategii tak naprawdę Kolejna rzecz to wystąpienie naszej współpracowniczki na konferencji Where We Are Museums 2016. To chyba było w Hiszpanii, o ile dobrze się tutaj kojarzę. W każdym razie, no właśnie Klara Sielicka-Baryłka, o której rozmawialiśmy przy, przy okazji roku obrzędowego z Wikipedią y, opowiadała właśnie o tym y, projekcie y, z Wikipedią y, na właśnie na, na tej konferencji. Jakby ktoś chciał sobie przeczytać to link jest w notatkach do audycji. No i kolejnych kilka tematów dotyczy już ściśle y, GLAM, czyli y, instytucji y, instytucji kultury, jak to nazwać właśnie instytucji Archiwizujących to no można przetłumaczyć, prawda? Czyli galerie, biblioteki, archiwa i co tam jeszcze jest muzea. I muzea, no właśnie. Więc to takie działania, które powodują otwieranie tych instytucji dla nowych mediów, które, które po prostu umożliwiają tym instytucjom dotarcie do większego grona odbiorców. No i właśnie jest taki projekt, który nazywa się Wiosna ze sztuką Europy, 15 kwietnia ruszyła międzynarodowa akcja i konkurs edytowania Wikipedii i Wikidanych właśnie pod nazwą Wiosna ze sztuką Europy albo European, Europe, European Art History Challenge, tak można było powiedzieć. Nawet w populacji na to mówią europeana po prostu. No bo to jest pro, pro, projekt chyba związany z Europeaną, prawda? To jest taka instytucja też. No i, i można tutaj wiele wiele informacji na temat konkursu i, i tego, o co chodzi w tym, w tym konkursie i po co to jest w ogóle. Możemy pokrótce powiedzieć, chodzi o to, żeby po prostu w Wikipedii te rzeczy, które są udostępniane przez galerie i muzea, żeby je opisywać po prostu, że można już, są piękne ilustracje wysokiej rozdzielczości, wysokiej jakości. Teraz wypadałoby, żeby od strony opisowej też w Wikipedii one znalazły swoje fajne miejsce, żeby tam dużo informacji było na ten temat. No i właśnie zapraszamy do udziału w, w, tym, w, tym, w tym projekcie. Bardzo Ładne są i, i rzeczywiście wielkie rozdzielczości te prace, które przekazywane są przez galeria i muzea yy, i, i naprawdę fantastycznie się ogląda, każdy detal można obejrzeć, na przykład takie zbiorowe sceny bitwy, których normalnie do takiego obrazu nie da się za bardzo podejść, jeśli jest w ogóle wystawiany, to tutaj możemy sobie jakby pod lupą obejrzeć niemalże. Każdy fragmencik takiego dzieła. No i właśnie bardzo fajnie byłoby, żeby, żeby opisywać je również w Wikipedii bardziej szczegółowo. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na spotkanie z edytowaniem i wykładem o polskich dziełach Listy Europeany. To spotkanie odbędzie się 12 maja, także jeśli ktoś lubi takie spotkania i muzea, no to to będzie coś więcej niż wejście do muzeum, bo będzie to właśnie z wykładem połączone o godzinie 14.00, 12 maja, godzina 14. Muzeum Narodowe w Warszawie. Zapraszamy na to spotkanie. Nie mam tutaj linka do tego wydarzenia, bo nie wiem, czy w ogóle to jest już na jakiejś stronie ujawnione. W każdym razie no, mamy taką informację od Marty na dzisiaj do przekazania. Być może na stronie Muzeum Narodowego będzie jakaś informacja na ten temat, na temat tego wykładu. Program dla instytucji Glam do ładowania materiałów na Commons. I tutaj wielki ukłon dla... Naszego y, kolegi Jarla, który nieustannie coś programuje i coś y, nam pomaga w umieszczaniu tutaj w commons. On poprzednio napisał, zdaje się, program, który się nazywa y, Pekunia, czy jak on się nazywa? Wikunia. Wikunia. Wikunia. Wikunia tak. tak, Wikunia. Bardzo sympatyczny program. No bardzo fajny, rzeczywiście sympatyczny i taki przyjazny w interfejs tego programu. Ale tutaj powstaje coś zupełnie nowego, prawda? To jest program, który, który ma pomóc właśnie w ładowaniu dla małych instytucji GLAM, takie no, duże liczby plików. Tutaj mamy w notatkach link do biblioteki tego, tego programu, nazywa się Patty Pan i mamy również link do instrukcji. Już jestem bardzo ciekawy, dopiero co się dowiedziałem o tym programie, także jeszcze nie zdążyłem go przetestować, ale instrukcja jest po polsku, więc, no bo to nasz kolega Polak pisze, ale dla całego świata i na całym świecie są wykorzystywane te jego programy, Wikunia również, Także y, z, y, ja chętnie to przetestuję i opowiem w przyszłym tygodniu, czy następnym razem, jak się spotkamy, jak to, się, jak to działa. I y, y, no bardzo ciekawe, bo to właśnie te galerie miały zawsze problem z tym, że tam są ograniczenia w Wikimedia Commons co do wielkości plików albo co do liczby, to trudno jest opisywać, jeśli na przykład cała paczka takich plików ma, ten sam opis powinna mieć, no to, no to bardzo wygodnie skorzystać właśnie z takiego programowania jak Wikunia i prawdopodobnie też ten patty pan też tutaj będzie w tym pomocny, tak myślę. Czy wy macie jakieś doświadczenia z tym programem, czy jeszcze nie? Nie próbowałem. Ja z kolei tak dużo nie aplauduję, w ogóle nie jestem jakimś merytorycznym współpracownikiem z, z, z Glamem w związku z tym no tak um, nie wiem, nie moja działka, nie wypowiem się najwyżej powiem coś o prawnych aspektach Glam, jeżeli ktoś chce ale nie, nie, nie, nie. prawnikom dziękujemy, to w takim razie ja nic nie mogę no rację. Kolejna informacja z, naszego, z naszych notatek to Biblioteka Narodowa. Już po raz kolejny, no tam Muzeum Narodowe, teraz Biblioteka Narodowa szuka wolontariuszy chętnych do przeglądania Wikipedii mm. <grych> i uzupełniania jej pod kątem braków w zasobach dotyczących zabytków piśmiennictwa polskiego. Więc to nie jest takie przeglądanie sobie Wikipedii, ale w poszukiwaniu zabytków piśmiennictwa polskiego, jak się domyślam, w Bibliotece Narodowej sporo jest takich materiałów i, i fajnie byłoby je też właśnie opisać dokładniej w Wikipedii. Ciągle ta bariera jest za duża, prawda? Wydaje się, że to no, taki pracownik, który mógłby być, mógłby być zatrudniony po prostu przez Bibliotekę Narodową, mógłby to łatwo zrobić, tylko no nie wiem, chyba jest jednak ciągle bariera tutaj edycji, jakiegoś nauczenia się, jak się posługiwać Wikipedią, co można, czego nie można i, i, i fajnie jakby jak jacyś wolontariusze nam pomogli, prawda? Tak, tak sobie pewnie Biblioteka Narodowa myśli, ale myślę, że to też jest fajny pomysł dla, dla Wikipedystów, którzy chcieliby właśnie dotknąć, chyba nawet dosłownie dotknąć tych zabytków Piśmiennictwa Polskiego, albo przynajmniej zobaczyć z bardzo bliska. Przy okazji tej współpracy myślę, że to będzie możliwe, albo nawet i wskazane, żeby, żeby dokładniej to obejrzeć. No, wystarczy zajrzeć i obejrzeć ilustracje, które w tych zabytkach się znajdują na stronie, która jest podana tutaj w notatkach do audycji. I sobie, i sobie wyobrazić, jak to, jak to, jak to wyglądają te, te zabytki, których, których tam rzeczywiście można pewnie dużo znaleźć. I jeszcze pierwsze, najstarsze, czyli taki tytuł z pierwszego spotkania, o właśnie o tych zabytkach, takich jak psał też floriański, czy katalog biskupów polskich, odbędzie się, kiedy jeszcze dokładnie nie wiadomo, nie, 23 kwietnia, no to już było. Ale widocznie będzie jeszcze jedno takie spotkanie, bo tak Marta mi dzisiaj napisała, że, że cykl spotkań aha, czyli to było pierwsze z tego cyklu pewnie będzie jakieś następne. No, i jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy do skontaktowania się z Martą Moraczewską, naszym koordynatorem GLAM w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska. No i ona już będzie szczegółowo informować, kiedy kolejne spotkania, bo tutaj widzę, że tylko jest jedno spotkanie zapisane. Cykl prezentacji z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Co miesiąc Biblioteka Narodowa prezentuje w Pałacu Rzeczpospolitej pierwsze teksty i najstarsze zabytki kultury i historii dokumentujące początki państwa polskiego. Kontakt do Marty Moraczewskiej to chyba też wstawimy tutaj w notatki, żeby jak ktoś będzie miał ochotę, żeby sobie mógł się z nią skontaktować. No i taka na koniec jeszcze informacja o tym, że można oglądać miesięczne statystyki wyświetleń wszystkich artykułów z reprodukcjami. Muzeum Narodowego w Warszawie. Z pierwszej statystyki że wynika, że w marcu 2016 roku było 2 387 ponad wyświetleń tych artykułów, które właśnie zostały wzbogacone o te reprodukcje. Czyli no myślę, że to dla tego muzeum jest duży sygnał, że, że warto, prawda? Że, że, że to jednak przynosi efekty i że te statystyki Mówią same za siebie i mamy nadzieję, że inne muzea, inne galerie dołączą się do, do, tych, do tego projektu, do Glam i będą otwierać swoje zasoby. Natomiast właśnie tutaj widzę, że jest strona otwarta z tymi statystykami. Ja nie za bardzo wiem, jak tutaj się po tym poruszać. Czy wy macie jakieś pojęcie, o co tutaj chodzi dokładnie na tej stronie? Znaczy ja w ogóle jeszcze się nie, nie zdążyłem zapoznać z niczym takim. Tak jak powiedziałem, nie jestem glamowy, w związku z tym za bardzo się nie wypowiem. Muszę, musiałbym najpierw to poznać, a też nie wiem, czy jest jakoś tam warto, żeby wszyscy się zapoznawali ze wszystkim. To może... Szkoda, że, że Marty nie ma, więc no ona właśnie. by sobie sama to wszystko już ładnie opowiedziała i tak dalej, i byśmy posłuchali tylko. Zdecydowanie zapraszamy serdecznie do, do mikrofonu. Ja y, chciałbym dwa słowa jeszcze na temat poprzedniego y, wątku, bo coś mi się Aha. tu wiesza i dlatego z takim opóźnieniem. Y, tutaj jest mowa o Psauterzu Floriańskim i katalogu biskupów polskich. Y, tego drugiego nie mamy w ogóle artykułu, tak, tak jakby ktoś był zainteresowany. Y, a tego, w szczęście, sensie na Wikipedii, A tego pierwszego artykułu coś ostatnio widzę, że się ruszył. Także chyba są jakieś efekty tych spotkań, tych szkoleń. Mhm. Nie, przepraszam, jakie, jakie efekty? Czy możesz jeszcze raz? Bo... Efekty tych spotkań. E efekty, że na Wikipedii coś... Że efekty są takie, że coś się na Wikipedii dzieje. Co prawda? Nie mam e pewności, czy to w związku z tym, ale, e ale być może. Czy znaczy artykuły w Wikipedii w związku z warsztatem warsztatowym? E w związku sekundę. No to spotkanie, które było 23 kwietnia, pewnie przyniosło taki efekt, że coś tam się zaczęło wzbogacać, tak, tylko tam można na, na daty spojrzeć. Nie, nie. Znaczy, okej, okay. dobra, celem, nie upieram się. Znaczy, nie, nie, nie o to chodzi, bo się po prostu umówmy o takie rzeczy, że celem warsztatu warsztatowego nie, nie było ustalenie e, organizacji warsztatów, bo warsztaty tak czy inaczej mają miejsce, więc jeżeli jakieś artykuły w Wikipedii powstają, które są robione na, w trakcie warsztatów, to to jest po prostu podstawowy cel, czyli tam jeden z podstawowych celów zwykłych warsztatów, ale warsztat warsztatowy miał na celu ogarnięcie tak, tak, to co warsztatów mhm. pod, pod kątem meto, metodycznym, żeby po prostu tak, e, porozmawiać, jak jest pedagogicznie dobrze rozmawiać z uczestnikami, żeby nie tylko artykuły się pojawiały, bo one tak czy inaczej jakieś tam się pojawiają, tylko żeby osiągać te właściwe cele, czyli na przykład zachęcić ludzi do edytowania. Yy, nie przestraszyć ich naszą sitwą administratorską, czy tam jakąś inną. Mm -hmm, Bo to właściwie mm -hmm. nie jest kwestia administratorów, tylko to jest kwestia wikipedystów, którzy mają bardzo takie wąskie patrzenie na, na to, co jest akceptowalne, a to, co jest nieakceptowalne. Mm -hmm. yy, no i takie rzeczy właśnie, jak dobrze podchodzić do uczestników warsztatów. Jak wykorzystać ich potencjał, jak ich zachęcić, jak ich nie zniechęcić itd. Tak, tak dalej. Jak, jak no, zrobić na przykład takie proste rzeczy, że po dwie osoby przy, przy komputerze jedna może sprawdzać źródła, a druga może wklepywać tekst. Yy, jakaś tam właśnie podzielenie się pracą, tak jak yy, uczniowie na jakichś zajęciach są czasem dzieleni w grupy i te grupy mają coś tam zrobić. No takie bardzo po prostu metodyczne. związane z me metodyką my. pracy, tak, w grupie. Yy, Okej, okay, no. to są mówisz, to, to raz, tylko widocznie się źle wysłowiłem, bo chodziło mi o ten punkt, yy, co się trzeba zgłaszać do, yy, do Marty w sprawie tych, yy, tych spotkań, tak takich yy, o zabytkach kultury, tak? Także to mnie na myśli, też źle okay. się wysłucham, sorry. N znaczy nic, nic na ten temat nie wiem. Znowu by była potrzebna Marta. Mhm, tak, tak, tak, zdecydowanie. A jeżeli chodzi jeszcze o to, o to, to te, te wyświetlenia, no faktycznie, czyli innymi słowy tutaj widać, że jest jakieś, na, na Tulsach, bo... No, Wikimedia ma swoje repozytorium y, narzędzi i takich, jak to się mówi, gadżetów, tego typu skryptów. I są takie narzędzia, które są zrobione na potrzeby Glam. No więc widzimy, że jest coś takiego jak Baglam, Baglama 2 i to Baglama 2 pokazuje właśnie wyświetlaność tych, oglądalność y, artykułów, na których znalazły się pliki, które są z podanej kategorii. No i człowiek korzystający z tego narzędzia Bablama 2 podaje kategorię i mu wyświetlają się liczby. No i na tej podstawie widać, że oczywiście milion, troszeczkę, milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy, sto tysięcy wyświetleń to jest anglojęzyczna Wikipedia. Pół miliona to jest polskojęzyczna Wikipedia, 200 tysięcy z kawałeczkiem to jest rosyjskojęzyczna 100 tysięcy 130 niemiecka a, a pozostałe mniej niż 100 tysięcy w związku z tym no to jest kolejne potwierdzenie tego, co już wiadomo od dosyć dawna, to znaczy PR i Wikipedia są bardzo sobie bliskie i teraz tylko mądrość polega na tym jak można nie naruszając zasad Wikipedii, napisać coś co będzie miało efekt PR-owy E, przykład e, efekt PR-owy jeżeli można w ogóle rozumować takimi kategoriami tak, tak znaczy mm, pozwoliwać się takim, taką nazwą w tym przypadku efekt PR-owy może nastąpić na przykład jeżeli dobrze opiszemy akcje masowych egzekucji w Palmirach mhm. wtedy ludzie, którzy zajmują się e, edukacją historyczną e, polityką historyczną i tak dalej mogą odesłać do Wikipedii i powiedzieć, że my tutaj się zajmujemy palmirami i Wikipedia to dobrze opisuje, w związku z czym możecie sobie przeczytać i czego na przykład my teraz nie pamiętamy, to wiemy, że w Wikipedii jest to rzetelnie napisane. Z jednej strony oni są zadowoleni, z drugiej strony my jako wikipedyści jesteśmy zadowoleni. Jeżeli na przykład jestem lokalnym patriotą lubelskim i mam na, no nie wiem, na celu powiedzmy, napisać jakiś ładny zestaw artykułów o Lublinie, no to nie chodzi tutaj o to, żeby pokazać, że Lublin jest największym miastem po tej stronie świata i mamy najlepszych kiboli i mamy najlepszych przedsiębiorców i A mamy macie, w ogóle tak? wszystko od best. Macie najlepszych kiboli faktycznie? Nie wiem, nie znam. Tylko, tylko żeby pokazać na przykład, że mamy ciekawą urbanistykę, że mamy, no co tam jeszcze możemy mieć ciekawego, kulturę, ale tutaj też, nie, nie to, że mamy ciekawą kulturę, bach, bach, bach, bach, bach. Mhm. Albo na przykład, że nasze przedsiębiorstwa mają takie, takie sukcesy, bo ostatnio Ursus podpisał z jakąś tam etiopską coś tam, coś tam. Tylko no, jakoś tak bardziej rzetelnie, z poszanowaniem zasad Wikipedii. Tutaj się nie będę rozwodził, kto chce to doczytać, co są zasady Wikipedii. I, e, i w ten sposób widać na przykład, że ar wyświadalność artykułu o Lublinie to jest tysiąc mniej więcej dziennie. W związku z tym, jeżeli by napisać dobry artykuł o Lublinie, to wtedy... Tak jak ostatnio jakiś tam ośrodek badawczy zauważył, porównując polskie metropolie, Lublin jest bardzo fajny, ale pr totalnie leży. Gdybym poprawił artykuł w Wikipedii, być może byłaby to mała cegiełka, żeby poprawić ten wynik Lublina. I tak samo tutaj, jeżeli chodzi o Glam. Oni są nastawieni na popularyzację wiedzy o swoich zbiorach, popularyzacja wiedzy jakiejkolwiek idzie też między innymi przez Wikipedię, ich zbiory są encyklopedyczne, mogą się informacje na temat ich zbiorów pokazać w Wikipedii w formie oczywiście dopuszczalnej przez Wikipedię i wtedy dla, dla nich to jest PR, dla nas to jest zysk, no i e, widać, że po prostu już ileś lat to oczywiście mamy tysiące mm. przykładów głównie z anglojęzycznej Wikipedii, tych związków pr szeroko bardzo pojętego. Z, z Wikipedią no i, i faktycznie liczby są imponujące i nawet ja bym się zdziwił, gdyby były inne no, tak to można by nazwać ale oczywiście warto mieć to po prostu konkretne liczby, żeby na przykład wiedzieć, że stosunek liczby wejść anglojęzycznych do polskojęzycznych wynosi, jeszcze wrócę mniej więcej 2 no, do jednego e, stosunek polskojęzycznych do reszty wynosi coś tam, coś tam i że tak naprawdę najbardziej, jeżeli jesteśmy zainteresowani polskimi glamami, to nie tylko warto pisać po polsku, ale też warto pisać po angielsku, bo to cały świat się o nas dowie, a nie tylko Polacy. I zrozumie, cały świat będzie miał szansę, bo polskiego to raczej nie, nie cały świat. W sensie. I warto tak, chyba też tak. zwrócić uwagę, że niekoniecznie trzeba pisać o samej instytucji jako takiej, bo czasami pojawiają się takie pomysły tych ludzi od reklamy, ale y, warto pisać o e, tych zbiorach, tych y, merytorycznych tak. elementach swojej działalności. Tak, oczywiście, no to tak samo y, właśnie opis, o, dobry opis obrazu, który akurat znajduje się gdzieś, wpływa akurat na to. Prosty przykład, jeżeli dobrze napisze, opiszemy e, Monelizę, no to nabijamy punkty, punkty dla Rówru. Mhm. Jeżeli dobrze opiszemy Koloseum, napisze, nabijamy punkty dla Rzymu. E, może... Koloseum nie jest zbiorem glam, ale po prostu ym, trzeba na to Jeż, y, y, je, szerzej pat, patrzeć. Szerzej patrzeć. Jeżeli na przykład y, piszemy o jakimś zabytku w mieście, no to to nabijamy, y, punkty dla tego całego miasta. I tak dalej. Mhm. Jeszcze na sam koniec mam jeszcze jeden temat dzisiejszy, o którym, o którym chciałbym powiedzieć. To jest projekt Karpaty, który jeszcze nie ma swojego tematu, nie ma swojego tytułu. W każdym razie tematem jest rejon Karpat, związany z etnografią i z Wikipedią. To właśnie Polimerek ostatnio zgłosił do Stowarzyszenia, nie do, do Wikimedia Foundation. Taki projekt, który będzie realizowany przez wiele. Albo raczej ma, ma, chyba ma zamiar. Ma zamier. No bo to jest tak, to jest po, po strona to projektu. Jest brudnopisu. To jest taka strona brudnopisu, ale tak, ale tutaj już jest opisany ten projekt, który będzie zgłaszany do Wikimedia Foundation, i, i ciekawe, czy to się uda. Poprzednio był realizowany przez muzeum, znaczy przez Ministerstwo kultury, bodajże wspólnie z, ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. No i z tego, z tego projektu rok obrzędowy z Wikipedią po jego sukcesie, bo tak można chyba powiedzieć, pojawia się kolejny pomysł na to, żeby odwiedzić właśnie kilka krajów, które mają w sobie Karpaty, czyli Polska, Słowacja, Węgry, Ukraina i Rumunia. I prawie tutaj Serbia, czy nie wiem, czy tam będziemy pod tą granicę serbską też się zapuszczać. W każdym razie projekt ma na celu spotkania z muzealnikami z tamtych rejonów i z tradycją rejonu Karpat. Ja mam nadzieję zabrać ze sobą mikrofon i uczestniczyć w tym projekcie, żeby ponagrywać dźwięki różne ludowej muzyki z, te, z tego rejonu Karpat. Być może to też troszeczkę będzie inne wzbogacenie multimediów, multimediów Wikimedia Commons. No i to chyba wszystko na dzisiaj w takim razie. Nie wiem, czy macie jeszcze jakiś temat, o którym warto powiedzieć dzisiaj. No chyba jakbyśmy chcieli, to byśmy prawdopodobnie mogli sobie troszkę jeszcze podyskutować w którymś z tematów, które już no. mówiliśmy, prawda? Pewnie tak. Będzie więcej okazji na, do tego, żeby, żeby to zrobić już podczas spotkania na, na konferencji, już niedługo w sumie za półtora miesiąca, tak? To jest tak. No. Już nie długo. Nawet niecałe półtora miesiąca. Także to już całkiem niedługo i, i wtedy też będziemy nagrywać i robić transmisję, mam nadzieję, tak jak zwykle. Także zapraszamy, można się z nami spotkać na żywo albo właśnie, właśnie potem w audycjach odsłuchać po prostu, co tam się działo. Co? Jeżeli słucha nas ktoś z bardziej aktywnych członków stowarzyszenia, mam nadzieję, że tak to warto powiedzieć, że można już zresztą jakiegoś czasu e, proponować wystąpienia na konferencji. E, ja tak zdradzę, chociaż na, nie wiem, na ile to jest tajemnica, bo ci, którzy bywają na wiki stowarzyszenia, to widzą na, na ozydach, co się dzieje. E, zaproponowałem organizację konferencji w taki sposób, żeby były dwa panele równoległe. Już kiedyś to było. Ale w tym roku prawdopodobnie byśmy odeszli od tak jak wtedy to było od takiego modelu wykładowego do warsztatowego, żeby ten drugi panel był właśnie no, a być może obydwa naraz, żeby to były warsztatowe, wtedy, kiedyby były dwa naraz. Więcej warsztatów, mniej, mniej gadu gadu. gadu. Hmm. Takie rozwiązanie budzi u mnie poczucie straty, to znaczy yy, będę musiał wybrać, na który z tych paneli się udać, tak? I to Ach. mnie trochę niepokoi, ale no znaczy, trudno. Niepokoi, wiesz, jesteś na znaczy... Wikimanii, musisz wybrać spośród sześciu rzeczy, które się naraz dzieją, Jesteś na, nie wiem, tam, czymkolwiek takim yy, większym jakimś evencie, to musisz tak czy inaczej wybierać. Tak. Yy, a niektóre wybory się same narzucają. Na przykład, jeżeli jesteś całkiem doświadczony, to naprawdę mało cię rajcuje, że ktoś odkrył możliwość edytowania wikipedii i że wymyślił jakiś projekt. Jeżeli, jeżeli ten projekt okazuje się dla ciebie osobiście ciekawy, bo na przykład jesteś warszawiakiem, a ktoś chce, na przykład nawiązał współpracę z ratuszem Ochoty i chce poprawić wszystko, co tam jakieś macie, pomniki, zabytki, arterie, place, ulice i tak dalej, to wtedy zaczynasz być zainteresowany, ale dopóki coś takiego jest, na przykład dotyczy Torunia, no to prawdopodobnie nie jesteś zainteresowany i wtedy tak, no dobra, to teraz będziemy gadali godzinę o Toruniu, w życiu tam nie byłem, albo będę za, nie wiem, następne dwa lata, absolutnie się nie kwalifikuję jako wolontariusz i wtedy, no, wybór jest naturalny, idziesz tam, gdzie się bardziej interesuje. A Jasne, naprawdę bardzo mam. często jest, są, takie, są takie wykłady, które w naturalny sposób wiadomo, że nie dotrą do jakiejś części ludzi. I tą część ludzi można wtedy zagospodarować. Na przykład e, część dla bardziej zaawansowanych, a część dla mniej zaawansowanych. No to jutro sobie porozmawiamy na zarządzie. Jasne, mam nadzieję, że nie będzie w takim razie dużych problemów z wyborem. No to już to, tak, to zobaczymy. W każdym razie... Można w, te, w tym momencie już zgłaszać wykłady. Finek zgłosił jakiś wykład o orze. No Zobaczymy, jak to będzie. Może akurat uda mu się ciekawy, albo nie, nie wiem. Może trzeba właśnie poprosić zarząd, żeby coś na temat strategii, jakieś spotkanie było. I albo dyskusyjne bardziej, żeby tą strategię może jakoś tak, ustalić. Tak, tak, tak, tak. No właśnie, no czy też... na pewno od dyskusji nie uciekniemy, no bo przecież będziemy wybierali władzę. Właśnie, a jeżeli wybory wy będziemy, będą. jeżeli tak. będziemy wybierali władzę, to będziemy chcieli wiedzieć, po co wybieramy władzę, a tym bardziej, jeżeli Masti będzie mówił o sprawozdaniach finansowych, to wtedy będzie takie o, albo aaa. I wtedy będą na, na bieżąco dyskusje. Dlaczego tak mało? Dlaczego tak dużo? Znowu wydajecie na jakieś tam Zakupy na mieście. A wtedy się okazuje, to nie są zakupy na mieście, to jest jedzenie dla uczestników w Meksyku. No nie trzeba było tyle tequili, nie było alkoholu. I takie tam. No to, to ma do siebie właśnie wspólne zarządzanie jakimś projektem, a stowarzyszenie jest, no, rządzi się swoimi prawami i właśnie w ten sposób wybierane są władze i i, i zarządzane jest cały ten, całe to stowarzyszenie, no, że właśnie trzeba brać udział w wyborach, bo inaczej nie ma się na to zupełnie żadnego wpływu. I Można no. mieć pretensje wyłącznie do siebie, że się, że się nie zdecydowało albo nie chciało się. Także zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia przede wszystkim na to spotkanie, bo ważne rzeczy się decydują. No, zatrudniamy ludzi, dajemy im pracę, ale też oni dają nam coś w zamian, prawda? Znaczy dużo dają nam zamian. Warto zastanowić się, czy to można jakoś inaczej wykorzystać, czy to można bardziej efektywnie. No i myślę, że kluczowa rzecz to rzeczywiście zastanowić się nad tą strategią stowarzyszenia. Być może właśnie w tym starym zarządzie, jeśli tak można powiedzieć starym, to już nie ma takiej siły, żeby tworzyć strategię na następne kadencje, bo, bo właśnie no, za chwilę wybory. Tak? Chociaż u nas przecież to się tak bardzo nie zmienia. Tam jedna, dwie osoby zmieniają się z kadencji No właśnie, No właśnie, bo to jest taka rzecz, że to jest bardzo stary problem, że bardzo mało ludzi się tak naprawdę bardzo wkręca w stowarzyszenie. O wiele więcej osób po prostu patrzy na to, co stowarzyszenie robi. Mhm. E, jeżeli fortuna nam dopisze, to być może wyleczymy się z y, takiego gadania, które nie przynosi żadnych konkretnych, wymiernych korzyści, albo efektów, albo no, czegoś, jakiejś wartości dodanej. Szeroko rozumianej. Być może, nie wiem, przynajmniej uda nam się ograniczyć takiego, takie, takie, to co się nazywa po polsku, nie wiem, biciem piany, po angielsku szedem, gadu, gadu i szmatka. I być może e, od tej strategii przez przynajmniej pewien czas będzie taka burza mózgów, którą po, nie wiem, roku czy dwóch będzie jeszcze warto odsłuchać i będą tam jeszcze jakieś myśli, w których których będzie warto, do, do których będzie warto wracać, no bo wiadomo, że my też jako społeczność chyba nie tylko wikimediów, ale w ogóle nie wiem, Polacy, ludzkość, ktokolwiek, nie, nie wiem jak to zakwalifikować, w każdym razie jest taki bakcyl, że ludzie sobie lubią pogadać, a potem nie z tego nie, nie wynika. I no, tak. może, mhm. może przynajmniej to ograniczymy, może. No, oby, oby. No i z tą pozytywną myślą zostajemy do kolejnej audycji. Bardzo dziękuję Wam za udział. Szymon Grabarczuk w Lublinie się z nami połączył dzisiaj. Dziękuję Ci, Szymon. Dzięki, do, do usłyszenia. I Marek Mazurkiewicz, spotkaliśmy się dzisiaj już nie w studio, ale zdalnie poprzez platformę Blab, a Marek jest na ochocie u siebie w domu. Ja jestem na, dzięki do usłyszenia. na zaciszu po drugiej stronie Warszawy, więc to w sumie dosyć daleko jesteśmy od siebie, ale dzięki temu, że, że są takie możliwości jak Blab właśnie, no to, to się spotykamy właściwie w, dzisiaj w cztery oczy, bo, bo Marka nie widać, ale z Szymonem spotkaliśmy się w cztery oczy i z Markiem w 6 uszu powiedzmy. Zapraszam do notatek na stronie nowiny.podcasty.info i też do subskrypcji naszych audycji poprzez iTunes albo poprzez inne czytniki, które dostępne są informacje na temat ich są dostępne albo na stronie podcasty.info albo na stronie nowiny.podcasty.info Ja nazywam się Borys Kozielski, dziękuję za uwagę do usłyszenia.